Rozdział czwarty. Syjonizm i komunizm podbijają Europę. Po uzgodnieniu szczegółów inwazji hazarskich kajnitów na Palestynę należało przygotować warunki do pokojowego podboju Europy przez żydokomunizm, jak to zapowiedział Lenin. Druga wojna była temu celowi podporządkowana strategicznie. Pomiędzy syjonizmem a komunizmem nie istniały przecież żadne różnice programowe, obydwa międzynarodowe gangi o wspólnym pniu nacyjnym zmierzały do wspólnego celu. Już w czerwcu 1942 roku zausznik prezydenta, szara eminencja jego koszernego gabinetu, Harry Hopkins, publicznie przyrzekł psu bratom hazarskim w Rosji na masowym mitingu w słynnej Madison Square Garden. Cytat. Zdecydowani jesteśmy! że nic nie zdoła nas powstrzymać przed podzieleniem się z Wami wszystkim, co posiadamy. Było to jawne rozwinięcie tajnego zarządzenia Roosevelta z marca 1942 roku, które dawało pierwszeństwo dostaw broni i amunicji dla Żydo-Hazarii przed pozostałymi sojusznikami, nawet amerykańskimi armiami. Sam prezydent przydzielił sowieciarzom 3,5 miliarda dolarów w ramach lend Lease, tylko w wartości broni wysyłanej na zasadzie pożyczki. Wartość tej darowizny była czymś niebotycznym w ówczesnej sile dolara. Wszystkie tajne cugle tych przepływów znajdowały się w rękach tegoż załóżnika Harry'ego Hopkinsa. W podobnej skali, w łapach Bernarda Barucha, w nawiasie rosyjskiego Hazara, znajdowało się wspieranie przygotowań do rewolucji żydobolszewickiej 1917 roku. Baruch stanowił wtedy jednoosobową, doradczą, w cudzysłowie doradczą, komisję kongresu, a Hopkins był równie jednoosobowym decydentem pomocy dla braci Hazarskiej w II wojnie. Powołano wspomnianą organizację Landlis. Hopkins spełnił także funkcję szefa powołanego przez Roosevelt'a Komitetu Traktatu Sowieckiego. Został on upoważniony do ustalenia kontyngentu dostaw dla Rosji. Skala darowizm dla imperium szatana w nawiasie przenośnie prezydenta Reagana praktycznie przesądzała o wyniku wojny. Bolszewia dawała mięso armatnie, lecz nie posiadała sprzętu wojennego na prześlenie nawet bitwy stalingradzkiej. Amerykańska darowizna obejmowała 15 tysięcy samolotów, 7 tysięcy czołgów, 581 okrętów. Republikański senator Taft usiłował protestować, przypominając, że Sowieci są współsprawcami wojny porówno z Niemcami. Głos na puszczy. Moloch sowiecki został wsparty jeszcze innymi, supertajnymi i superkosztownymi darowiznami. Ujawnił to kapitan George Jordan, weteran pierwszej wojny. Jak pisze Reed, kolega z okopów, wtedy sierżant, życzliwie poradził kapitanowi Jordanowi, cytat, Trzymaj oczy i uszy otwarte, gębę zamkniętą na kłódkę i zawsze zachowuj kopię wszystkiego. Tym kopią kapitana Jordana historia II wojny światowej zawdzięcza najbardziej skandalizującą książkę właśnie autorstwa kapitana Jordana. Kapitanowi polecono stawić się w bazie Narodów Zjednoczonych. Organizacja o takiej nazwie nie istniała, miała powstać dopiero za trzy lata, ale nazwa tej bazy pozwalała poznać intencje Żydów z najbliższego otoczenia prezydenta. Oni już wiedzieli, że są sztabem bazy Narodów Zjednoczonych. Kapitan Jordan zgłosił się tam jako oficer łącznikowy. Zaczął uważnie strzyc uszami i mieć oczy szeroko otwarte już po pierwszych kilku incydentach. Pierwszym stało się przypadkowe zawadzenie samolotu pasażerskiego na pasie startowym o obudowę silnika bombowca, który właśnie miał startować do Bolszewi w ramach Lent lis rozwścieczony sowiecki oficer zażądał zamknięcia lotniska teraz i na przyszłość dla amerykańskich cywilnych linii pasażerskich. Po odmowie zagroził, że zadzwoni do Mr. Hopkinsa. Po kilku dniach obsługa lotniska otrzymała rozkaz od amerykańskiego Ministerstwa Astronautyki Cywilnej zabraniający amerykańskim liniom cywilnym lądować na lotnisku Newark. Od tego czasu Kapitan Jordan zaczął prowadzić prywatny dziennik. Na podstawie tych zapisków opublikował książkę dokładnie bilansującą skalę pomocy dla Bolszewi. Notował tym jeszcze pilniej od czasu, kiedy ustalił, że rozmiar pomocy wykracza daleko poza umowę Lease. Wysyłano sowieciarzom towary nie mające nic wspólnego z trwającą wojną. Lista tych towarów była arcydługa. W sumie opiewała na dziesiątki milionów dolarów, ale był to dopiero początek fascynujących odkryć kapitana Jordana. W związku z tym, że straty alianckich, głównie amerykańskich konwojów morskich, były coraz większe, założono lotniczą bazę wysyłkową w stanie Montana, dokąd później skierowano kapitana Jordana w roli ekspedytora o ustalonym już zaufaniu. Jego funkcję zdefiniowano jako przedstawiciela narodów zjednoczonych. Przeżył tam drugą inicjacją, polityczną. Władcą bazy na lotnisku był oficer sowiecki Kotikow. Stwierdził on na powitanie, że kapitan Jordan, jako jego prawa ręka, posiada za niską rangę wojskową, więc załatwił mu awans na majora. Obietnica spełniła się błyskawicznie. Awans zachęcił majora Jordana do jeszcze szerszego otwierania oczu i uszu, między innymi na wielkie ilości czarnych, okręconych sznurami, zapieczętowanych wali skierowanych do Moskwy. Pewnego razu wykorzystał stosowny pretekst, co przyszło mu tym łatwiej, że był jedynym z amerykańskiej obsługi upoważnionym do kontrolowania przesyłek na odcinku z Fary Banks na Alaskę. Oddajmy głos Ridowi. Cytat. Następnie major Jordan zauważył nadzwyczajną ilość czarnych, okręconych sznurem i zapieczętowanych waliz, przechodzących przez jego rurociąg do Moskwy. Pełen złych przeczuć, wykorzystał stosowną okazję w nawiasie, a także jedyną pozostałą mu prorogatywę kontroli nad pilotowanymi przez amerykańskich lotników samolotami Lease'u na ostatnim odcinku z Fairbanks na Alaskę aby przedrzeć się do samolotu przez uzbrojony kordon tajnych agentów sowieckich i sprawdzić zawartość około 18 waliz z 50. Zanotował na prędce zawartość zrewidowanych walizek. Wśród mas dokumentów, planów i projektów natrafił na dwa, które kilka lat później okazały się częścią ogólnego obrazu szpiegostwa i konspiracji, odsłoniętego przez ujawnienia w latach 1948-1956. Jednym z nich był plik skoroszytów Departamentu Stanu, opatrzony fiszkami. Na jednym widniał napis Od Hisa Na drugim Od Sayera Żadne z tych nazwisk nie było znane Jordanowi. Jedno z nich należało do wysokiego urzędnika Departamentu Stanu, później skazanego, Algera Hisa, a drugie do innego pracownika tegoż Departamentu, zamieszczanego w tą samą sprawę. Skoro szyty te zawierały kopie tajnych meldunków amerykańskich dyplomatów z Moskwy, dostarczonych do Waszyngtonu pocztą dyplomatyczną, a teraz powracających do wglądu tych, przed którymi je utajniono. Najważniejszym odkryciem był dokument, którego wpływ dotąd ciąży nad życiem mieszkańców Zachodu. Był to list adresowany do sowieckiego komisarza handlu zagranicznego Mikoyana. Major Jordan zanotował jego fragment. Cytat. Miałem piekielne trudności z wydostaniem tego od Grovesa. W nawiasie, szefa projektu bomby atomowej. List był podpisany inicjałami H H.H. Dołączona była do niego mapka zakładów atomowych Oak Ridge w Tenezji oraz kalkowa kopia sprawozdania ze stemplem Harry Hopkins zawierająca szereg słów tak dziwnych, że Jordan zapisał je dosłownie, aby później sprawdzić ich znaczenie. Były to cyklotron, proton i deuteron. Oraz sformułowania takie jak energia powstała z fuzji, ołowiano wodna ściana o grubości pięciu stóp dla zatrzymania latających neutronów. Jak już wiemy, Mr. Hopkins był oczywistym pupilkiem Roosevelta, specjalnym doradcą prezydenta, drugim co do ważności człowiekiem w Stanach Zjednoczonych. Przez kilka lat po II wojnie światowej opinia publiczna w Ameryce i w Anglii utrzymywana była przez swych przywódców w przeświadczeniu, że najskuteczniejszym środkiem niedopuszczania do nowej wojny i powstrzymania agresji sowieckiej jest posiadanie przez Zachód bomby atomowej. Eksplozja bomby atomowej przez Związek Sowiecki w dniu 23 września 1949 nie mogła zadziwić tych, którzy z uwagą śledzili bieg wydarzeń. Major Jordan nie mógł się dłużej powstrzymać i zwrócił się do senatora, który zintrygowany skłonił czołowego sprawozdawcę radiowego Fultona Lewisa do rozgłoszenia tej historii. Tą drogą, a później przez wydanie książkowe sprawa doszła do wiadomości publicznej, a następnie stała się przedmiotem dwóch dochodzeń kongresu w grudniu 1949, i w marcu 1950 roku. Prasa jednomyślnie fałszywie oświetliła istotę sprawy i jak zwykle w takich przypadkach nie podjęto żadnych środków zaradczych. Nie uczyniono nic dla uniknięcia podobnych wypadków w razie przyszłej wojny. W 1944 roku. Poważnie już zaniepokojony major Jordan usiłował dotrzeć do oficera łącznikowego Landlizu przy Departamencie Stanu, lecz został zatrzymany przez niższego urzędnika, który oświadczył mu, „Cytat: oficerowie za bardzo przejmujący się swoją rolą mogą łatwo znaleźć się gdzieś na Wyspie Mórz Południowych. Wkrótce potem został usunięty z White Falls, Książka jego zawiera kompletną listę materiałów wysyłanych w ramach lendlizu, które jako oficer łącznikowy miał okazję widzieć i zanotować. Były tam chemikalia, metale i minerały niezbędne do produkcji stosu atomowego, a niektóre mogły być nawet wykorzystywane w bombie wodorowej. Wymienione tam były beryl, kadium, ruda kobaltu i jej koncentraty. Kobalt metaliczny i złom zawierający kobalt, uran metaliczny, rury aluminiowe, tor, azotan uranu, tlenek uranu, aluminium i jego stopy, pręty aluminiowe, płyty aluminiowe, mosiąc i brąz w sztabach, drut mosiężny i brązowy, płyty mosiężne i brązowe, izolowany drut miedziany i tym podobne. Lista ta obejmuje także dostawy o charakterze czysto powojennym. W nawiasie według określenia generała Grovesa, jak zakład rafinacji ropy naftowej, maszyny i części metalurgiczne wartości 53 856 000 dolarów, obrabiarki, precyzyjne wiertarki, maszyny przemysłu konserwowego, maszyny przemysłu mleczarskiego, tartaki, maszyny przemysłu tekstylnego, maszyny napędowe, wyposażenie hutnicze i elektrowni, urządzenia telefoniczne. Generatory, wyposażenie kinematograficzne, aparaty radiowe, 9594 wagonów kolejowych, 1168 parowozów o wartości 101 milionów dolarów, statków handlowych, ciężarówek, i tak bez końca. Wśród darmowych dostaw, przeznaczonych do wzmocnienia powojennej gospodarki Związku Sowieckiego, Major Jordan zanotował jeden warsztat naprawy instrumentów precyzyjnych, dwie fabryki przemysłu żywnościowego, trzy gazownie, jedną rafinerię benzyny wraz z maszynerią i wyposażeniem, 17 elektrowni parowych i trzy wodne. Załączona przez Majora Jordana lista sowiecka wskazuje na hojność Hopkinsa i jego współpracowników graniczącą z histerią gdyż zawiera ona artykuły niemające racjonalnego uzasadnienia, jak sztuczne szklane oczy, sztuczne zęby, 9126 zegarków na kamieniach, 6222 funty mydła toaletowego, szminki o wartości 400 dolarów, 373 galony lik likierów, sprzęt wędkarski o wartości 57,5 tysiąca dolarów, Latarnie magiczne o wartości 161 tysięcy dolarów. Wyposażenie wesołego miasteczka o wartości 4352 dolarów. 13 256 funtów kalki. Dwa nowe pianina. Instrumenty muzyczne o wartości 60 tysięcy dolarów oraz przedmioty kojarzące się z imieniem ukochanego wodza czy wujka Józia jak nazywali go rozwarty i Czercin. Jedna fajka o wartości 10 dolarów. Doświadczenie Hopkinsa jako zawodowego kwestarza i pracownika społecznego wyraża się w dotacji. 88, 701, 103 tysiące dolarów na przestrzeni czterech lat na cele charytatywne. Ci, którzy zwiedzali Rosję, mogą sobie wyobrazić komisarzy rozdających te pieniądze ubogim. Lecz to nie koniec darowizm gotówkowych w ramach lendlizu. W 1944 roku rozweltowski minister skarbu, Mr. Henry Morgenthau i jego wiceminister, Mr. Harry Dexter White, który później okazał się agentem sowieckim, wysłali rządowi sowieckiemu duplikaty matryc mennicy Stanów Zjednoczonych, dla drukowania banknotów przeznaczonych do użycia przez wojska okupacyjne po wojnie. Oznaczało to, że rząd amerykański musiał wymieniać na dolary pieniądze drukowane przez rząd sowiecki dla utrzymania swoich wojsk okupacyjnych w Niemczech, gdyż były one nie do odróżnienia od jego własnych. Gdy w 1946 roku Publiczne protesty przeciw finansowaniu Sowietów zmusiły rząd amerykański do wycofania tych banknotów z obiegu w Niemczech. Okazało się, że władze okupacyjna Stanów Zjednoczonych wykupiły te banknoty w sumie przekraczającej o 250 milionów dolarów własną emisję. W nawiasie: rząd sowiecki odmówił nawet skromnej zapłaty 18 tysięcy dolarów za dostarczone matryce, dzięki którym mógł wyciągnąć ze skarbu Stanów Zjednoczonych 250 milionów dolarów. Nieuchronnie pojawia się w tym kontekście nazwisko nadprezydenta, Harry Dexter White, jednego z trójki nadprezydentów, Hopkinsa Barucha. Mieli oni kilku swoich odpowiedników w dowództwie alianckim, Natychmiast po Pearl Harbor, żydowska agitacja na zachodzie i wschodzie zaczęła gardłować za natychmiastową inwazją Europy. Churchill zdołał jednak przekonać Roosevelt'a, że inwazja jest niemożliwa przed 1943 rokiem. I właśnie generał Marshall przekazał generałowi Eisenhowerowi na polecenia Żydów amerykańskich rozkaz opracowania planu takiej inwazji już w 1942 roku. Propozycja ta została przekazana Churchillowi. Ten odparował krótko delegatom Roosevelta, czyli Hopkinsowi i Marszalowi. Cytat. Jedynym sposobem przegrania wojny byłaby katastrofa na brzegach Francji, co zamieniłoby kanał La Manche w rzekę krwi aliantów. I tu trzeba oddać sprawiedliwość strategii Churchilla. Zamierzał on uderzać znacznie później w nawiasie 1944 rok, z dwóch kierunków. Od północy i głównie od południa od strony Bałkanów, co przyspieszyłoby klęskę Niemiec, a co ważniejsze, oddałoby kraje bałkańskie i środkowo-europejskie w strefę wpływów aliantów, chroniąc je przed wdarciem się sowieckiej żydo aż po Berlin, Wiedeń, Pragę. Czuł bowiem grozę sąsiedztwa azjatyckiej dziczy w sercu Europy. Ale już w tymże 1942 roku w Ameryce kolportowano na stacjach kolejowych i budynkach tak zwaną mapę Gomberga, na której widniały, o dziwo, powojenne granice Europy z Wiedniem, Pragą, Warszawą, państwami bałkańskimi pod butem hazarskiej dziczy. Po prostu oni mieli to ustalone już w 1942 roku. Adletant Marszał, takiż sam dylatant Eisenhower, w nawiasie obaj Żydzi, jedynie próbowali realizować dyrektywy ich mocodawców, z których wyraźnie rozpoznawalnymi byli Boruch, Hopkins, White i His. Dwaj ostatni, najgroźniejsi agenci żydobolszewików. Wkrótce wydarzenia potwierdziły tę strategię zdrady. Ustalono to na konferencji w Quebecu. Następnie, w sierpniu 1943 roku, kiedy to armie brytyjsko-amerykańskie zdobyły Afrykę Północną, powróciły do Europy i wypierały Niemców z Włoch. Właśnie w Quebecu, pod presją tamtych trzech nadprezydentów, podjęto strategicznie koszmarną decyzję o wycofaniu wojsk z Włoch, użyciu ich do niemal samobójczej inwazji brzegów Francji. Rezygnacja z natarcia od południa, w nawiasie Bałkanów, oznaczała uniemożliwienie szybkiego zdobycia Wiednia, Budapesztu i Pragi. Wystarczy rzut oka na mapę. Uderzenie od Bałkanów oznaczało inwazję na najsłabszy odcinek niemieckiej obrony, nie mówiąc już o możliwości wsparcia aliantów przez ruch partyzancki Jugosławii. Douglas Ritt pisze, i trudno się z nim nie zgodzić, cytat, Wynikłe stąd rozproszenie sił miało nawet poważniejsze konsekwencje niż skierowanie wojsk do Palestyny w I wojnie światowej. Istotnie, przerzucenie wojsk alianckich na front brytyjsko-turecki w Palestynie zagroziło rozbiciem aliantów na terenach Francji. W II Żydowskiej Wojnie Globalnej armie zachodnie i hazarskie spotkały się niemal koncentrycznie w Berlinie. Uderzenie bałkańskie zastałoby wojska sowieckie na linii Wisły. Tak oto rozstrzygnął się powojenny i dzisiejszy los państw Europy Środkowej, zwłaszcza los Polski. Tak rozstrzygnął się los globu na resztę XX wieku i może na cały XXI wiek. Od lektora autor pisze, że rozstrzygnął się los Europy Środkowej, a zwłaszcza Polski. Miałem kolegę Bułgara który powiedział, że Anglicy zdobyli Bułgarię, a później z niej wyszli. 24 godziny nie było pana, a później przyszli ci spod herbu czerwonej rękawicy i sierpa z młotem. Dla strategów stało się jasne, że agentura wmontowana w sztaby alianckie, w tym agentura wpływu politycznego, chciała jak najbardziej opóźnić marsz aliantów na Berlin bo mapa Gomberga musiała zostać zrealizowana. Przebieg wojny dyktowany był w ostatnich miesiącach przez Hazarów sowieckich za pomocą ich głównego agenta, Harry'ego Dextera White'a. Ten zdradziecki wspólny plan zachodnich syjonistów i wschodnich Hazarów został nazwany planem Morgenthału. Churchill próbował ratować Europę przez zmasowane uderzenie lewego skrzydła w kierunku Berlina, co dokładnie opisano po wojnie. Tymczasem Eisenhower odrzucił plan marszałka Montgomery'ego w 1944 roku, propozycję uderzenia wszystkimi siłami na Berlin. Uznał ten plan za zbyt ryzykowny, choć wcześniej sam krytykował Montgomery'ego za przesadną ostrożność. Kilka miesięcy później realizował swój plan ofensywny szerokim frontem, co umożliwiło Azjatom wtargnięcie do serca Europy Zachodniej. W marcu 1945 roku, gdy po lutowej konferencji jałtańskiej intencje Azjatów stały się boleśnie czytelne, to generał Eisenhower wysłał do Stalina depeszę informując go o swoich planach, co tamci odczytali jako plan maksymalnego opóźnienia inwazji. Korespondencja została wysłana bez wiedzy alianckich szefów sztabu i spowodowała gwałtowny protest Churchilla, który usiłował promować wyprzedzające Azjatów zajęcie Wiednia, Pragi i Berlina. Generał Marshall z dalekiego Waszyngtonu zawiadomił Londyn, że w pełni popiera koncept strategiczny Eisenhowera, który 28 marca zawiadomił Stalina, iż zatrzymuje się przed Wiedniem. Następnie, 14 kwietnia, powiadomił szefów sztabu, że zatrzymuje ofensywę na linii rzeki Elby w odległości 70 km od Berlina. W depeszy do szefów sztabu napisał, cytat, Jeśli się zgodzicie, proponuję powiadomić o tym marszałka Stalina, Pozostawała jeszcze kwestia Pragi. Zasugerował Stalinowi, że może uderzyć w kierunku Pragi. Stał bezczynnie na granicy czechosłowackiej. Stalin odpowiedział mu, że prosi go o powstrzymanie wojsk alianckich przed linią Karzbardu, Pilzna i Budweisu. Eisenhower natychmiast rozkazał generałowi Pattonowi zatrzymać jego ofensywę na linii podyktowanej przez Stalina. Protestujący generał Patton nie krył wzburzenia. Wkrótce został zamordowany w wyniku tak zwanego wypadku samochodowego, co opisałem m.in. w drugim tomie hazarskiej dziczy. Przebiegiem obrad, w cudzysłowie obrad, w Jałcie drygowali His i White. Przed odlotem do Jałty, nominalny sekretarz stanu Stetinius polecił swojemu personelowi, aby złożył wszystkie swoje memoranda i dezyderaty na temat obrad Wielkiej Trójki na ręce Mister Hisa. W ten sposób pod ich kontrolą znalazły się wszystkie dokumenty informacyjne dla prezydenta, mające być tematem dyskusji w Jałcie. Poprzedni sekretarz stanu, James Burns, znalazł się w Jałcie rzekomo jako dyrektor Biura Mobilizacji i Przekształceń Wojennych. W nawiasie, dobre sobie, przekształceń wojennych. Notował potem, cytat, Z tego co widziałem, prezydent niezbyt dokładnie przygotował się do konferencji jałtańskiej. Nie mogły one być znane Rooseveltowi, ponieważ ich nie czytał. Dlaczego ich nie czytał? Wyjaśnia to po dziesięcioleciach Warren Carroll, autor książki Narodziny i upadek rewolucji komunistycznej. Poczytajmy, bo to wielce pouczająca lektura. Cytat. Druga konferencja na szczycie Wielkiej Trójki w Jałcie na Krymie została zaplanowana na początek lutego 1945 roku. Zanim do niej doszło, Franklin Roosevelt, triumfalnie wybrany na czwartą kadencję w listopadzie 1944 roku, gdy jego faktyczny stan zdrowia był znany tylko kilku osobom z najbliższego kręgu, był umierającym człowiekiem. A długo trwała podróż z Waszyngtonu do Jałty nadwyrężyłaby siły nawet pełnego wigoru młodzieńca. Roosevelt wyjechał z Waszyngtonu 22 stycznia. Przepłynął Atlantyk i pół morza śródziemnego. W sumie odległość około 8 tysięcy kilometrów na krążowniku. Wylądował na Malcie 2 lutego. Spotkał się z Churchillem i jego sztabem na kilka godzin, po czym odleciał o 3.30 następnego ranka, by przebyć ostatnie 2000 km do jałty w samolocie DC-3, który mógł ulecieć na maksymalnej wysokości 2000 m ze względu na stan serca Roosevelta i z prędkością 350 km na godzinę. Gdyż DC-3 nie rozwijał większej prędkości. Lądując na lotnisku Saki na Krymie 7 godzin później, prezydent zmuszony był następnie odbyć 150-kilometrową podróż po wyboistych wskutek działań wojennych drogach, na których jego samochód osiągał 30 km na godzinę, potrzebując 5 godzin, by dotrzeć do jałty. Na miejscu udał się natychmiast do swojego pokoju w pałacu Liwadia letniej rezydencji carów, jedynego pokoju w pałacu z prywatną łazienką. Rooseveltowi towarzyszył m.in. generał marszał, szef sztabu, w nawiasie, którego ignorancja na temat komunizmu była równie przepastna jak Roosevelta. Edward Statinius Jr., sekretarz stanu, w nawiasie, obecnie uważany za najbardziej niekompetentnego człowieka, jaki zajmował to stanowisko w XX wieku. Averal Harriman, w nawiasie Żyd, ambasador amerykański w Związku Radzieckim, który szczycił się dobrymi stosunkami zarówno z Leninem, jak i Stalinem. Bliski przyjaciel i jego doradca Harry Hopkins, który jak ujawnił później George Kennan, Żyd w nawiasie, ponosił największą odpowiedzialność za politykę wobec Polski. Ekspert do spraw sowieckich Charles Goen, Żyd w nawiasie oczywiście, polityczny przywódca z Nowego Jorku, Ed Flynn, w nawiasie Żyd, którego obecność w Jałcie nigdy nie została wyjaśniona i niewidoczny wśród członków sztabu niższego szczebla, jeden z najlepiej zakamuflowanych i najgroźniejszych komunistycznych agentów w Stanach Zjednoczonych. Alger Hiss. Stalin przyjechał 4 lutego. Tego właśnie popołudnia zaczęła się konferencja, po czym odbył się wystawny obiad. W nawiasie, podobnie jak balangi w Magdalence, gdzie żarli sami Hazarzy z samymi Hazarami, czyli komuniści z opozycją konstruktywną. Koniec nawiasu. W czasie, którego Roosevelt powrócił do swojej teherańskiej polityki czarowania Stalina, mówiąc, że jest on znany w Ameryce jako wuj Joe. Zamiast poczuć się oczarowany, Stalin się obraził, uważając taki przydomek za brak szacunku. I rozwet musiał robić wszystko, by go ułaskawić. Potem była dyskusja o miejscu małych narodów w świecie. Bolen oświadczył, że naród amerykański będzie zawsze popierał ich prawa. Na to Wyszyński odpowiedział, że naród amerykański powinien nauczyć się słuchać swych przywódców, Bolen zasugerował, aby Wyszyński pojechał i spróbował to Amerykanom sam powiedzieć. Byłoby to rzeczywiście wielkie doświadczenie dla prokuratora Wielkiej Czystki. Stalin nie był zainteresowany sprawami życzenia małych narodów. Wielka Trójka ureguluje sprawy tego świata. 6 lutego omawiano sprawę Polski. Roosevelt powtórzył swoje cyniczne oświadczenie z Teheranu że sprawa ta interesowała go głównie ze względu na wyborców polskiego pochodzenia w Stanach Zjednoczonych, w nawiasie, których głos już zdobył w ostatnich wyborach, koniec nawiasu, i stwierdził, że byłby to ładny gest, gdyby Stalin zechciał oddać Polakom Lwów. Stalin nie był zainteresowany ładnymi gestami i nie zamierzał ustąpić ani w sprawie granicy polskiej, w nawiasie wschodniej, ani w kwestii swoich żądań, by Komitet Lubelski PKWN był wiodącą siłą polityczną w powojennym rządzie okrojonej i okupowanej Polski. Tego dnia Roosevelt zasugerował, by sprowadzić znaczące postaci polskiego życia publicznego bezpośrednio do Jałty w celu poznania innych punktów widzenia, nie tylko poglądów grupy londyńskiej i lubelskiej. Stalin obłudnie przytaknął, że się zgadza ale następnego dnia Mołotow oświadczył, że zaproponowanych osób, w tym arcybiskupa Adama Sapiechy z Krakowa, cytat, nie można znaleźć. Mając do dyspozycji największy i najsprawniejszy na świecie aparat tajnej policji, Stalin nie był w stanie spowodować ustalenia ich adresów. Akceptując ten głupkowaty wykręt, Roosevelt i Churchill odesłali całą sprawę do jakiejś nieokreślonej trójstronnej komisji, która miała zebrać się w bliżej, niesprecyzowanym czasie. Postulaty o gwarancji w sprawie wolnych wyborów w Polsce zostały zastąpione nic nieznaczącymi okulnikami zawartymi w, cytat, deklaracji w sprawie wyzwolonej Europy. No i było już po wolnej Polsce. Najpierw na 45 lat, w nawiasie do 1990 roku, potem do dziś w jeszcze bardziej perfidnej formie, choć już bez więzień. Zdrada została podporządkowana nadrzędnemu celowi. Rozszerzeniu okupacji połowy Europy przez komunistyczną Żydo-Hazarię. W jeszcze bardziej utajnionym kontekście ta kapitulacja zachodu była wpisana w budowanie hazarskiego państwa w Palestynie. Im bliżej Palestyny mieli być Azjaci, tym pewniejsza była ochrona tego nowotworu na ziemi palestyńskiej, a wyzbycie się kilku milionów hazarskiej dziczy z bolszewickiego łagru było dodatkowym prezentem dla Stalina. Wiedział, jak przedtem Hitler męczył się nad pozbyciem się balastu zaledwie 600 tysięcy niemieckich Żydów. Jakże dokładniej i dosadniej opisał kulisy konferencji ałtańskiej RIT, w jego książce wcześniejszej od cytowanych fragmentów książki Karola. Wyłowił on tragikomiczny epizod ze schlaniem się dostojnych gości z zachodu. Cytuję opis generała Laurensa Kutera, przedstawiciela wojsk lotniczych Stanów Zjednoczonych na konferencji jałtańskiej.